Media Ekspert Żegnamy Reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia Przy mikrofonie Marta Malinowska jest 14 Serwis informacyjny Przygotował i przedstawi Artur Ewertowski Agenci w resorcie klimatu. CBA zabezpieczyło dokumenty związane z programem Czyste Powietrze. Stowarzyszenie Rozwój Plus ma być otwarte na wyborców umiarkowanych poglądowo, mówi o tym Mateusz Morawiecki i zapowiada, że będzie działał w ramach PiS. Rosną szanse na przyjęcie 20 pakietu sankcji wobec Rosji. Zmieniło się to po wyborach na Węgrzech. Na początek jednak poważne utrudnienia na S10 obwodnicy Torunia. Zderzyły się tam trzy ciężarówki. Trasa może być zablokowana przez kilka godzin. Na miejscu pracują służby. Agenci CBA weszli do resortu klimatu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Sprawa ma związek z programem Czyste Powietrze, który zakładał dotacje na wymianę starych pieców. Agenci zabezpieczają dokumenty na prośbę Prokuratury Europejskiej. Prokuratura Europejska, bardzo poważny organ śledczy, uznał, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Dlatego poproszono o wsparcie agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Uciekajmy od spekulacji, że to dotyczy dzisiejszego dnia, czy ostatnich bo program rozpoczął się w 2021 roku i chodzi przede wszystkim o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy wprowadzeniu tego programu. Mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Media spekulowały, że wejście agentów CBA może mieć związek z niepewną sytuacją obecnej minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski, nad której odwołaniem ma niebawem głosować Sejm. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że założone przez niego Stowarzyszenie Rozwój Plus ma być otwarte na wyborców umiarkowanych poglądowo. Na konferencji prasowej były premier oświadczył, że inicjatywa będzie działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie, które zresztą jest bardzo, bardzo otwarte, nie ma charakteru ekskluzywnego, jakiegoś zamykającego, tylko z dużą ambicją pomocy w dotarciu do tych właśnie bardziej aspiracyjnych marzeń naszych rodaków do środowisk. Niekoniecznie odpowiada mi do końca to sformułowanie centrowych, niektórzy dodają mitycznego centrum. Jarosław Kaczyński podkreślił wcześniej, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą mogli wejść do Rady Eksperckiej, ale w ramach PiS. Prezes partii mówił, że decyzję o ograniczeniu działalności inicjatywy podjęto po siedmiu godzinach rozmów. Założenie stowarzyszenia wywołało napięcia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Do organizacji przystąpiło kilkadziesiąt osób, w tym byli ministrowie i wiceministrowie rządu Mateusza Morawieckiego. Kaczyński groził wcześniej, że dla wspierających inicjatywę nie będzie miejsc na listach wyborczych. W Unii Europejskiej rośnie presja na przyjęcie 20 pakietu sankcji wobec Rosji. Był on blokowany przez rząd Wiktora Orbana. Po jego przegranej w wyborach jest oczekiwanie, że nowy rząd Tisy zmieni zdanie. Mówili o tym ministrowie spraw zagranicznych z Litwy i Estonii przed naradą w Luksemburgu. Na efekty rozmów czeka nasza korespondentka Beata Płomecka. Zmiana władzy na Węgrzech daje nadzieję na szybkie odblokowanie sankcji na Rosję. Musimy wykorzystać ten moment. Nie mamy już konia trojańskiego, uh, mówił szef litewskiego MSZ-u Kestutis Budrys choć podkreślał, że zarzuty o przekazywaniu przez Węgry informacji z unijnych posiedzeń Rosji muszą zostać wyjaśnione. A tak mówił minister spraw zagranicznych Estonii, Margus Sakna. Dwudziesty pakiet sankcji musi być zatwierdzony, by wywrzeć jeszcze większą presję na Rosję. Ponadto Estonia chce, by wszyscy, którzy walczyli po stronie Rosji na Ukrainie, zostali objęci zakazem wjazdu do strefy Schengen. Argumentuje, że Unia nie może pozwolić na wjazd przestępcom. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Rosja odetnie Niemcy od swojej ropy naftowej. Kreml jest przygotowany na wstrzymanie dostaw Gazociągiem przyjaźni od początku maja, informuje o tym agencja Reutera, powołując się na źródła branżowe. Wynika z nich, że do Niemiec i Kazachstanu, przez który przechodzi gazociąg, wysłano już nowy grafik eksportu ropy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że nic nie wie o planach wstrzymania eksportu ropy. Spróbujemy to sprawdzić, powiedział. Ropa jest transportowana do Niemiec północną nitką gazociągu, który biegnie też przez Polskę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu duże, tam możliwe przelotne opady deszczu. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Najcieplej teraz w centrum od 13 do 14 stopni. W pozostałych regionach przeważnie od 11 do 13. Chłodniej na północy w okolicach 9. Trójka program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu myśliwiecka 357 Maciej Załęcki tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy wyjątkową audycję Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj moją gościnią będzie Kaja, ale zanim przejdziemy do rozmowy oraz do muzyki, bardzo chciałam, żeby ta audycja rozpoczęła się od utworu Prince'a, którego dzisiaj wspominamy w dziesiątą rocznicę jego śmierci. myśliwiecka 357. Dzisiaj moją gościnią jest artystka, no której muzyka towarzyszy nam zarówno w wyjątkowych sytuacjach, jak i w życiu Od codziennym. Stu lat. Od stu lat może jeszcze nie, ale tak myślałam sobie, że... No tak, jak jestem na weselach, to jesteś, to znaczy jest twoja tak? muzyka, tak. Nie, bez prawy do lewego nie ma, nie ma wesela po prostu dzisiaj, a jak są to wesela osób, no trochę bardziej z mojego rocznika, a ja też grywam na weselach, to bez to testosteronu nie ma imprezy po prostu. Śpiewasz na tych weselach? Nie, Czy jestem grasz? dj tylko. A DJ Tak. Tylko? Fajnie, tak. super. Kaja oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie skojarzył tych bardzo fuch, mi miło. bardzo kultowych i bardzo charakterystycznych y, tytułów, no ale to też zaczęliśmy od tych momentów radosnych, ale y, w momentach kiedy, no nie wiem, ktoś nam złamie serce, kiedy jest nam ciężko, Albo kiedy złamię jest nam złamie nogę, na przykład, jak ktoś nam złamie nogę, to wtedy bierzemy się za moje smutne piosenki. W sumie prawy do lewego też by pasował. Ja pokochałam, lecz nogę o, złamałam. Także zdarza mi się na koncertach śpiewać o tej złamanej nodze. A ty miałaś problemy niedawno, prawda? Miałam nogą. problemy z biodrem, tak. Czy nie jest jednak tak, że, no, że Nie, z tego no wiosna cierpienia... przyjdzie i tak, z no ludziska, no. Także wiosna przyjdzie i tak i trzeba pamiętać, że są odpływy i przypływy. Dlatego tak kocham siedzieć nad morzem. Ja mogę, jak zaczarowana, siedzieć na plaży i patrzeć w, na brzeg. Czyli woda jest y, dla ciebie o, tym nie żywiołem. Tylko, który... nie, nie tylko, bo też kocham góry straszliwie, ale zupełnie inny przekaz jest. Góry są takie majestatyczne, nieme, uczące pokory, sprawiające, że czujesz się malutka. Przypominają o jakiejś wielkości. No, która o wielkości, jest ponad... ale też o tragediach, bo ja niestety... Góry pochłonęły życie bardzo bliskiego mi chłopaka i ciężko mi zapomnieć o tym, jak patrzę na ich majestat. Ale kocham. jak kocham w ogóle podhale, podhale, kocham tą kulturę, kocham muzykę, kocham wszystko mm. właściwie, co tam jest. No, ale też bardzo właśnie kocham morze za to, że jest ruchomy, za to, że uczy mnie tego, że jedyną rzeczą niezmienną to jest to, że wszystko się zmienia. I ono mnie hipnotyzuje. Ale kocham w ogóle Polskę. Polska jest taka piękna, wspaniała. Kocham Podchale, już mówiłam, ale kocham Podlasię. Ja w ogóle z dumą to zawsze mówię, że, że jestem e, honorowym e, ambasadorem Podlasia. E, I to nie bez kozery, bo, bo wychowywałam się w Białymstoku u dziadków. Moja mama jest była z Biegostoku. Więc zawsze byłam bardzo związana. E, kocham tamtą kulturę, kocham tamtą mentalność. No i tą bujność przyrody, to, to Podlasie jest naprawdę bardzo szczególne. Piękne e... jest takie zanurzanie się też w Polsce i odkrywanie właśnie no. tych terenów, które... Znaczy, mój zawód właśnie mi daje I... to, tak. tą, tą możliwość, to jest fantastyczne, że ja mogę podróżować, a ponieważ raczej preferuję poruszanie się naziemne, <grym> to mam też dużo czasu, żeby podziwiać to, co jest za oknem. A to, co widzę za oknem, jest niesamowite. Ale wiesz, dla mnie twoja historia muzyczna, tak, bo to jest najlepsze określenie, jest o dostrzeganiu piękna we wszystkim. Mam tutaj na myśli tę absolutną różnorodność przecież stylistyczną, którą ty no tak, niesiesz. bo ja jestem Zelig. Jestem Zeligiem, który po prostu jak otacza się ludźmi podlaskimi, to po dwóch godzinach zaczyna zaciągać. Mm -hmm. Jak się otacza ludźmi w Kierpcach, to przyjmuje ich energię i, i staje się góralką. Mentalnie. Mhm. Zaczyna być głośna, bezpośrednia, wiesz o co chodzi. To jest trochę może i niebezpieczne nawet, ale bo może by wskazywało na to, że ja mam kłopoty ze znalezieniem swojej rzeczywistej tożsamości, a może świadczy o tym, że chłonę jak gąbka i że tak pragnę, że mam taką umiejętność właśnie jak Woody Allen w filmie Zelik, że że natychmiast przejmuję te cechy i dzięki temu jakoś pokazuje, że czuję się komfortowo, że, że nic mi nie jest obce, że, że właściwie tak naprawdę wszyscy mamy wspólny mianownik, który jest człowieczeństwem. Ja to wręcz kocham. Po prostu uwielbiam, bo to też jest pewne zaspokojenie moich. Pragnień aktorskich, może? Mm -hmm. Rulek nadal niespełnionych. Już no, no, coś tam zagrałam w życiu już, ale, ale nie na tyle, żeby. Nie, już raczej nie chcę. Czemu nie, nie dostałam zacnych propozycji, jak byłam młodsza i taka świeżutka i ładniutka i w ogóle? No. Aczkolwiek słyszałam bardzo fajną wypowiedź, właśnie Kasi Miller, która mówiła, że. Że, że właśnie każdy wiek ma, że dwudziestolatka nie może mieć tego, co 60-latka. I czy ja bym na przykład chciała wrócić do, do wieku 20 lat? Nigdy w życiu. Ale my wrócimy w naszej rozmowie do początków muzycznych Kai. Dzisiaj przychodzi on. To jest nagranie, które pojawiło się na reedycji płyty Kamień, wydanej pod koniec ubiegłego roku, więc tak muzycznie teraz spędzimy czas. Dzisiaj przychodzi on i Kaja, artystka, która jest gościnią w naszej dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357. Spytałam między innymi o to, jak z perspektywy obecnej odbiera swoją twórczość z początków jej kariery muzycznej. Wiesz co, powiem Ci taką rzecz. Ja bardzo często, ponieważ jestem wobec siebie, zawsze byłam bardzo krytyczna. I do tego stopnia, że nawet nie podejrzewałam siebie, no na przykład teraz przygotowuję piosenki, wiesz, na koncert 30-lecia kamienia, ale nie tylko będą tam piosenki z kamienia. I nagle zobaczyłam, ile ja piosenek napisałam, mm -hmm. bo, bo wybierałam. Mm -hmm. I jakie rozwiązania tam harmoniczne znalazłam. I, I jakich słów użyłam, to po prostu złapałam się za głowę, bo ja siebie nigdy nie podejrzewałam o pokłady takiego talentu, czy no zawsze uważałam, że no jakimś cudem mi się to udaje i tak dalej. I dlaczego ci to mówię? Dlatego, że mam takie dwie piosenki, które pokazują, że jednak gdzieś była to prawda, że my artyści czasami jesteśmy używani jako kanały do przekazywania pewnych treści, do których być może dojrzewamy ale tak naprawdę są one pewnym przekazem zupełnie z jakby innej przestrzeni. I tak miałam z piosenką Do diabła z przysłowiami, mm -hmm. która powstała w sposób dla mnie niemożliwy, ponieważ ja usiadłam do klawiszy i zaczęłam, ręce same mi się zaczęły układać w akordy i, i w pochody tych akordów i jednocześnie powstawał tekst. Tekst, który jest bardzo uduchowiony, bardzo mądry, i wręcz żałuję, że się umiem tak mądrzyć tylko na papierze. A że w życiu nie umiem tego w, w życie wcielić. A drugą taką piosenką jest "Śpi, kochany, śpi", które pisałam wreszcie po uwaleniu Rocha. Wiedziałam, że rano muszę mhm. iść do studia i muszę śpiewać piosenkę, mhm. do której nie mam tekstu. Więc podpierając się, pisałam i napisałam Gdy ufność ciebie zmorzy, gdy na twą głowę spadnie sprawiedliwych sen. Ja dopiero potem się dowiedziałam, że istnieje takie powiedzenie spać snem sprawiedliwego, czyli... Nie, nie słyszałaś go nigdy przedtem, kiedy go użyłaś? Nie, nie, świad świadomie go nie zanektowałam, rozumiesz? To w ogóle po prostu... No właśnie, czy rozumiem? Nie. W sensie, wiesz, to jest no, coś, co trudno zrozumieć. Ale to tak ewidentnie naprawdę. metafizyka. No właśnie, to jest do dosyć niesamowite, bo ja znam Kaję jako artystkę. Znam twoje płyty. Jestem przewielką fanką pierwszych płyt, zarówno Zebry, Kamienia, ale no jaka, jaka ja jaka to jest dla mnie w ogóle płyta, którą kocham bardzo Ja też. To i jak słyszę potem w Nadal wywiadach... płyta, która jest bardzo nowoczesna, tak. nawet po tylu latach, po 20 ponad latach tak. nadal jest zbyt nowoczesna jak na Polskę, a robiłam ją spragniona po prostu świata, bo byłam w pieluchach, no bo ja zdarza się, że właśnie jak mam okazję, to grywam właśnie albo Aniu Wiedział, albo inne rzeczy z tej płyty, bo no mam takie poczucie, że ludzie muszą w tym kraju w końcu, że, oni, że nie do końca Ale wiesz, dlaczego ja wiedzą. ją taką nowoczesną zrobiłam Nie wiem też. i bardzo chciałabym się mhm. dowiedzieć i też to, że ja tego nie wiem, bo wcale tych historii tak dużo mhm. nie ma. Dlaczego po płycie z Goranem Bregowiczem... Właśnie dlatego. Dlatego, taką że płytę, ludzie która jest Takim po prostu odwrotem tak, tak. tych oczekiwań, prawda? Po prostu wiedziałam, że Ludzie oczekiwali ode mnie kolejnych, przaśnych to obraźliwie brzmi wobec płyty z koranem, ale takich ludycznych rzeczy, chociaż te ludyczne rzeczy też są na jakiej, jakiej ale zupełnie w innych sukienkach. Tak. A z drugiej strony wiedziałam, że spełnianie oczekiwań ludzi może kosztować mnie przypięciem łatki, albo może kosztować mnie też... Powiedzenia, że, że przecież dwa razy do tej samej rzeki się nie, nie wchodzi. To jest gorsze niż tamto. Mhm. Chciałam uniknąć porównań. Szczerze, to generalnie i tak w nosie miałam to, co ludzie powiedzą. Ale naprawdę nie chciałam tych porównań. I byłam bardzo głodna tego życia, które miałam przed dzieckiem. Chociaż nie miałam nie wiadomo jakiego życia, bo ja nie byłam z szczególnym klubowiczem ani nic. No na tej płycie brzmisz tak, jakbyś na <laughs> Ale to jest właśnie z głodu. Z nie głodu. jedną imprezę. Z głodu. Także no to bardzo ważna dla mnie płyta. A z kolei najmądrzejszą płytą właśnie z takim przekazem. Tak zrobiłam płytę Skała. Ale to był czas, kiedy ja bardzo bardzo duchowo się rozwijałam, bardzo dużo kwestionowałam, poszukiwałam odpowiedzi na wiele pytań i, i to był bardzo dla mnie taki rozwojowy czas i żałuję, że porzuciłam to. Bo porzuciłam, zajęłam się zupełnie czymś innym, ale nie ukrywam, że mnie to bardzo ukształtowało i otworzyło na wiele, wiele nowych treści, wiele nowych przestrzeni i pomaga mi widzieć świat trochę metafizycznie, bardziej duchowo ludzi, również oceniać pewne zjawiska, niekoniecznie posługując się rozumem. Popchnęło mnie to do zagadnień fizyki kwantowej i do, do rzeczy niemożliwych i, nie, i takich, których się nie da dotknąć i... Do kwestii wiary dało mi do, do ręki taką łyżeczkę od herbaty, którą kiedyś Gonzo w mapetach, kocham ten odcinek, co Gonzo czuł się uwięziony i znalazł łyżeczkę do herbaty i dłubał w ścianie, żeby tunel wygrzebać. I to, to ja takim Gonzo jestem, który tą łyżeczką od herbaty grzebie w sobie. Mhm. I, i, I to jest fajne, bo to doprowadza do spotkania z samym sobą. 25 minut po godzinie 14. Jaka, jaka to jest płyta wyjątkowa, tak jak wspomniałyśmy i to właśnie z tej płyty pochodzi nagranie Anioł Wiedział. Wracamy do rozmowy z Kają tuż po godzinie 14.30.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 Wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skazany w się odpalenia palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Ty, półtora miligrama, tabletki, aflofarm. Dysmoxan. I już nie palisz. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. I've got the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 Tu program trzeci Polskiego Radia jest 1431. Przy słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Justyna pyta o słowo wierutny. Ostatnio usłyszałam o wierutnym kłamstwie i zrozumiałam, że to coś negatywnego, ale czym albo kim jest wierutny, to dziwne słowo. Dziwne i nieco tajemnicze dodałbym, ponieważ o jego pochodzeniu wspomina wyłącznie kilka źródeł. Określenie wierutny występowało dawniej obok takich słów jak wiara, wierzący, wiernie oraz wierność. Wszystkie te wyrazy pochodzą od jeszcze praindoeuropejskiej formy uero, czyli prawdziwy. Stąd także łacińskie verus czy niemieckie war, oba w znaczeniu prawdziwy. Do dziś jeszcze w polszczyźnie mówimy na przykład o wiernym przekładzie, czyli przekładzie zgodnym z oryginałem, prawdziwą wersją tekstu. Kontekst religijny i duchowy słowa wierny pojawił się w naszym języku później, ale wróćmy do wierutnego. Pierwotnie wierutny oznaczał to samo co wierny, czyli ten, któremu się wierzy, a następnie prawdziwy. Z czasem to słowo zaczęło być łączone wyłącznie z negatywnymi określeniami. Pisano na przykład o wierutnych nieprzyjaciołach, wierutnych złodziejach czy łotrach, czyli prawdziwych, rzeczywistych i pewnych nieprzyjaciołach, złodziejach i łotrach. I stąd właśnie określenie wierutne kłamstwo, o które pyta pani Justyna. Wierutne kłamstwo, czyli kłamstwo prawdziwe i skończone. Bardzo ciekawą etymologię ma też samo słowo kłamstwo, a wzięło się od dawnej formy klamati, czyli chwiać i kołysać. Nasi przodkowie skojarzyli kłamstwo z wprawianiem kogoś w stan chwiejności. Kłamstwo przecież zaburza widzenie rzeczywistości, pozbawia równowagi w rozeznaniu tego, co jest prawdą. Do dziś zresztą mówimy, że kogoś kiwamy albo bujamy, kiedy mówimy nieprawdę i chcemy tę osobę oszukać. A jeśli mają Państwo, tak jak Pani Justyna, pytania dotyczące języka, to proszę je do mnie przysyłać pod adresem przysłowiemałpapolskieradio.pl Mateusz Adamczyk, do usłyszenia Bardzo dziękujemy, wszystkie odcinki Przysłowia dostępne są na naszej stronie, a w Tumyśliwiecka Śliwiecka 357, zero kłamstw Sama prawda, Kaja teraz i Fleciki, no, a my za chwilę wrócimy do rozmowy z artystką To Fleciki, czyli rok 95. Płyta Kamień. Kaja. Na początku był Kamień. To także y, tytuł trasy koncertowej, y, która rozpoczyna się 29 kwietnia w Teatrze Roma podczas trzech koncertów y, zaplanowanych jak na razie na wspomniany już Teatr Roma w Warszawie. Potem będzie Szczecin, a jeszcze chwilę później y, Poznań. Kaja przypomni wiele nagrań z tych trzech pierwszych y, płyt, które w ciągu ostatnich kilku lat niekoniecznie pojawiały. Się podczas jej występów na żywo. A my kontynuujemy rozmowę z Kają o odważnych decyzjach, o byciu sobą w muzyce. No a punktem wyjścia jest właśnie ten okres artystyczny. Chciałabym, żeby, żeby te moje piosenki były też jakąś kanwą do, do pewnej refleksji, która z kolei byłaby pewnym... Pchnięciem nas do, do pewnych czynów, do pewnych wyborów. I wydaje mi się, że mi się udało. To, to że nawet, ja pamiętam, że to był zarzut wobec mnie, że dlaczego ja przy dy dyskotykowych rytmach śpiewam o tak poważnych treściach, y jak w piosence testosteron. Ale przecież to jest no ale doskonałe, jak? właśnie. Dokładnie, ale jak? No dobrze, niech wchodzi. A dlaczego zespół Zakopaor śpiewa w bardzo prześnej piosence Pójdę boso. No, bo ktoś nagle się zastanowił nad tym, że wszystko zostawimy. Ale właśnie to jest dla mnie największa siła płyty jaka jaka że to jest płyta rejwowa. No naprawdę, <grych> no bo tam jest, jest dużo no takich jest. brzmień z kultury brytyjskiej tak. z tego początku lat dwutysięcznych. Natomiast no, historie są prawdziwe, są ludzkie i wiesz, dla osób, które ja y, bardzo jestem zafascynowana tamtejszą muzyką, więc dla mnie posłuchanie tego w wydaniu właśnie połączonym z moją świadomością, z moim rozumieniem, no to przysięgam ci, że mimo wielu odsłuchów za każdym razem jestem znowu to pod cudowny. wrażeniem. Ja mam nadzieję, że będziesz pod wrażeniem też płyty, którą teraz nagrywam. Zawsze się śmiałam, że no przecież ludzie... Nie myślcie sobie, że będę się poddawać tej presji obwiniania mnie, że się starzeję i że nie wyglądam tak jak 20 lat temu. Choć czasami udaje mi się zbliżyć, ale to wymaga więcej czasu, bo jest ukryte to głębiej. I zawsze się śmiałam, że w pewnym momencie będę w tym wieku jazzowym, tak? Mm -hmm. No i teraz właśnie jestem w wieku jazzowym. Udało się nam po prostu stworzyć taki projekt jazzowy z nam, to znaczy z Jasiem Smoczyńskim, z Michałem Barańskim i Miśkiem Miśkiewiczem. I uznaliśmy, że to jest tak fajne na żywo, że musimy wejść do studia i to nagrać. Oczywiście na początku to miały być jazzowe interpretacje moich piosenek, które znamy. Ale z czasem okazało się, że powstała nowa piosenka, z której jestem bardzo dumna. I jeszcze kolejna, z której jestem bardzo dumna. Do tej pierwszej powstało niemalże od razu tekst, z którego jestem bardzo dumna. Czyli to e... są zupełnie nowe rzeczy. Dwie piosenki są zupełnie nowe. Kto wie, być może... Po nagraniu tej płyty tak się nam spodoba ten skład i że postanowimy w ogóle napisać nową płytę w takiej konwencji. Ale ja, ja się bardzo cieszę z tej konwencji, z tego mojego wyboru, bo, bo w tej chwili i po moich życiowych wyborach, tudzież zakończenia mojej współpracy z wytwórnią płytową, tudzież z, z tym oczekiwaniem fanów na, i, i tą presją, że ja muszę mieć przeboje, tak, że na przykład usłyszałam, no tak, no grazie, dzisiaj przychodzi on, z no bardzo piękną piosenką, ale ona nie będzie przebojem. Mhm. Ha, halo, halo, zaraz. Halo, ja piszę piosenki. To, że się niektóre stały przebojami, no tak się złożyło. Ja nigdy nie uważałam, że jest to wartością piosenki. Oczywiście to jest bardzo miłe, ale no, czy mi potrzebne już? Ja już jestem w takim wieku, że nie muszę być na ani pierwszych stronach gazet, ani, ani na pierwszych miejscach jakiś list przebojów. No ale uczyniło cię na pewno artystką mainstreamową. Tak, I też tak. się zastanawiam nad tym właśnie, czy w przypadku takiej artystki jak ty ten mainstream jednak więcej przynosi zysku czy, czy strat. Czy to w ogóle da się jakoś ocenić? Nie wiem, przytrafiło mi się po prostu. Mhm. Byłam młoda, ja tego chyba nawet pragnęłam, bo to mnie uwiarygadniało i w środowisku i na rynku, a dzięki temu mogłam robić rzeczy, które bardziej były wartościowe. I, I dzięki temu, że ktoś mnie poznał poprzez jakiś przebój, to szedł za mną w te bardziej wartościowe rzeczy. Jak robiłam płytę na przykład Transorientar Orkiestra, ja się w ogóle nie zastanawiałam mm -hmm. nad komercyjnością tej płyty. Ja po prostu spełniałam swoje marzenie. Tak samo spełniam swoje marzenia, robiąc teraz jazzową płytę. I dlaczego właśnie zaczęłam o tym mówić? Dlatego, że wiele ludzi spodziewa się ode mnie znowu uderzenia jakiegoś w ogóle ten... A ja myślę, że robiąc kompletnie niszową płytę, pokażę, na czym mi naprawdę zależy. Więc ja jestem z siebie bardzo dumna, że nie biegnę za tą marchewką na kijku. Uważam, że życie jest za krótkie, żeby nie spełniać swoich marzeń, no. Kaja będzie z nami dzisiaj do końca audycji Tu Myśliwiecka 357. Czas na płytę z 99 roku. I kochanie, śpi Kaja i Bregowicz. Oprócz tej trasy na początku był kamień. Kaja i Goran Bregowicz w te wakacje będą również grali tę płytę Huczne Poprawiny. Tak zatytułowana jest trasa dedykowana temu albumowi. A ja spytałam artystkę również o to jak zmieniła się jej relacja z muzyką i czy pisanie jest sposobem na akceptowanie rzeczywistości taką jaka jest. Muzyka mi się zawsze przeplatała z, z, z, z takimi też ważnymi momentami. Na przykład byłam oskarżana o to, że napisałam piosenkę Testosteron po rozstaniu z mężem. Pstura jedna, wielka bzdura. Po rozstaniu z mężem napisałam piosenkę Dzielę na pół i też Ocean wypłakanych łez. To są piosenki o moim mężu, a, a nie jakiś tam Testosteron. Testosteron napisałam po obserwacji świata, ponieważ byłam z moim synem na placu zabaw dla dzieci i obserwowałam piaskownicę i zobaczyłam, że dziewczynki siedzą w tej piaskownicy i budują babki a chłopcy jeżdżą samochodzi komi i przez te babki i rujnują im te budowle. Mm -hmm. I tak pomyślałam sobie, aha, okej. Okay. Potem sobie przypomniałam tych chłopców, którzy w wieku kilku lat ganiali wokół mojego bloku z patykami, tak. udając, że to są karabiny. Ja zresztą I co pamiętam, ciekawe, często rodzice tych chłopców mówią, że w życiu nie pokazali ale im oczywiście, na tego to, jest, to jest, to jest... Do, doświadczenie mego życia. Tak. Ja wszystkich błagałam, żeby Rochowi nie przynosili zabawek w kształcie broni. Mm -hmm. No to, to co mamy kupować? Klocki? Ja mhm. patrzę, a on z klocków nagle robi broń. To jest, to, to, no to jest to, no to o to tym jest to powiedziałeś. Serio. O tym też myślałam, no bo jednak y, ta główna okoliczność, czyli na początku był kamień, właśnie 30 twojego debiutu i koncerty, które się y, odbywają. No to tak, no pierwsze są... w Warszawie mamy teraz 29, czyli w środę w Romie. Przygotowujemy się na niego bardzo. I nie ukrywam też, że jest to stresujące, <śmiech> dlatego że okazało się, że przez te 30 lat obniżył mi się głos i że gro piosenek jest dla mnie nie lada wyzwaniem. <śmiech> oh wow. I nie ukrywam, że tutaj z pomocą przyszedł mi Krzyś Przona, który niektóre piosenki obniżył. <śmiech> mm -hmm. Bo ja po prostu nie sięgałam tych dźwięków. A i tak uważam, że są na tyle siłowe i gęste, że w ogóle z przerażeniem na to patrzę. Dwa dni temu mieliśmy próbę u mnie w domu. Przyjechała Iwonka Zasuwa, przyjechał Daniel Wojsa i Nick Sinclair. No i dzieliliśmy się na głosy i przy, kilka razy prześpiewaliśmy cały ten materiał odkryłam, że w pewnym momencie jak śpiałam tylko górą, to tracę dół. Więc muszę się odezwać do Agnieszki Hakiert, żeby mi coś poradziła na to, żeby mi jednak ten głos został. No to jest bardzo y, delikatny instrument. To jest instrument, który nie tylko reaguje na jakby y, te wibracje strun i trudności dźwięków, ale oczywiście na emocje, na, na wiaterek. <grym> na lód w, w wodzie. No po prostu trzeba sobie zdawać sprawy z tego, że nie jesteśmy maszynami. Musisz wrócić do nas. <grymnie> no z przyjemnością, rędko. zapraszajcie. Ja ja uwielbiam. Ja, mam nadzieję, że ciągle będę miała o czym mówić. Ale nie no na tyle, płyta. Że... Ja tak liczę, powiem ci szczerze, mm. na to, że ta płyta, o której już coraz więcej słyszę, że też zdradzasz, ale, jesteś... ale nie mówcie tak, dlatego, że to, to się wiąże też z, z strasznym lękiem. Ja pamiętam, jak ale jeszcze ja nie chcę żadnej precy, przed, pr przed pracą właśnie nad wywoływać. płytą z Bregowiczem. zanim weszliśmy do studia, zresztą to pierwsze nasze wejście to też było tragiczne, bo byłam, ty w którym miesiącu jesteś? W szóstym. W szóstym. Ja chyba też jakoś tak byłam, szósty, siódmy, natomiast byłam większa od ciebie i miałem taki mały stolik nocny, a może byłam w siódmym, ósmym. Mhm. I weszliśmy do studia i okazało się, że ja nie mam czym śpiewać, bo hormony zabrały mi też mhm. kontrolę nad strunami głosowymi. A dziecko w brzuchu zabrało mi przepony, nie, no tak. nie byłam w stanie tego podeprzeć, tak. więc nagraliśmy tylko ku mojej rozpaczy, ciaje, siukarie i Goran powiedział, słuchaj, Kasia, to poczekamy, aż nie będziesz <grym> trudna, bo w języku serbskim trudna to znaczy w ciąży. Jak nie <grym> będziesz trudna, no i dobrze, no i już trudna nie byłam w, w grudniu i na początku stycznia weszliśmy do studia, zresztą Tuż przez po Kościkiewicza mm -hmm. z, zrobionego w jego domu. Czekaj, dlaczego ja ci o tym mówię? Bo rozmawiałyśmy, aha, chyba o presji, tak? A, o presji. Z... Pamiętam, że zanim weszliśmy do studia, w jednym z periodyków, w którym był taki ranking, gdzie pójdziemy, gdzie powiedziemy, czego będziemy słuchać w przyszłym roku, na pierwszym miejscu była nasza płyta z Goranem. I ja pamiętam, jak ja to przeczytałam, ja się w sobie skuliłam, a co jeżeli nie? To nie nagrywaj tej nowej płyty, dobra? Wiesz, o co chodzi, <laughs> więc oczekiwania strasznie się ich boję. <laughs> to, nie, to nie nagrywaj, w ogóle nie czekamy, w no, ogóle dobra, dobra, dobra. Otworzę kwiaciarnię. <laughs> no to by było ciekawe, ale oczywiście wiesz, no to jest, no to jest, jest moje marzenie. Z, czu, czuły żal. To Naprawdę, Ale ja to taki, rozumiem. Ja też często rozumiem? myślę o kwieciarni właśnie, że no, to musi być naprawdę sztuka. cały dzień z kwiatami. Coś, no, pięknego. coś pięknego. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję bardzo i trzymam za ciebie e, i za twojego synka kciuki. Dziękuję. Kaja była naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Maciej Załęcki te audycje zrealizował. Katarzyna Wojtasik wydała Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Pięć minut zostało do godziny 15, a to oznacza, że również do serwisu informacyjnego, który pojawi się na antenie trójki, tuż po nim Piotr mec w tonacji trójki. Wiadomość sprzed chwili jest taka, że dew. Haynes, czyli Blood Orange zagra po raz pierwszy w Polsce i to na pewno bardzo ucieszyło jego fanów. 30 maja pojawi się w Warszawie, więc czekamy na ten koncert, no bo tak jak wspomniałam, to będzie pierwszy raz, kiedy Blood Orange usłyszymy w naszym kraju. Essex Honey to jest tytuł ostatniej ubiegłorocznej płyty Countryside właśnie z tego albumu. Do usłyszenia. To promocja. Rosnąca część świata się starzeje. Polska nie jest tu oczywiście wyjątkiem, nasze społeczeństwo starzeje się również. Zachodzące zmiany wywołują powszechny niepokój, postrzegane są jako problem, a nawet kryzys. Z demografką i specjalistką od ubezpieczeń społecznych, profesor Ireną Kotowską i dr Janiną Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej porozmawiamy też o innych nieporozumieniach i mitach na temat starzejących się społeczeństw. Zapraszam, Agnieszka Lichnarowicz.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 The cat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 Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A z kartą Moja Biedronka wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt, 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz lody familijne Big Milk 900 ml. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny Żegnamy reklamę.